Rozdział 20. Na dworcu kolejowym. Kupowanie biletu. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Können Sie mir sagen, welche Verbindung ich nach Hamburg habe? Czy może mi Pani powiedzieć, jakie mam połączenia do Hamburga? Wann möchten Sie fahren? Kiedy chciałby Pan jechać? Am Freitag, gegen 14 Uhr. W piątek, około godziny 14. Was für Züge sind das? Jakie to są pociągi? Dieser Zug um 14.30 Uhr ist eine EC und dieser um 15.10 Uhr ist ein Interregio. Ten pociąg o 14:30 to Eurocity, a ten o 15:10 to pociąg regionalny. Und wie lange dauert die Reise? Jak długo trwa podróż? Die Reise mit dem EC dauert 3 Stunden und mit dem Interregio fast 5 Stunden. Podróż pociągiem Eurocity trwa 3 godziny, a pociągiem regionalnym prawie 5 godzin. Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach Hamburg ab? Przepraszam, o której godzinie odjeżdża pociąg do Hamburga? Der Zug fährt um 17 Uhr ab. Pociąg odjeżdża o godzinie 17. Um wie viel Uhr kommt der Zug in Hamburg an? O której godzinie pociąg przybędzie do Hamburga? Musisz umsteigen? Czy muszę się przesiadać? Der Zug fährt direkt. Pociąg jedzie bezpośrednio. Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Z którego peronu odjeżdża pociąg? Vom Gleis 5. Z peronu 5. Was kostet die Fahrkarte? Ile kosztuje bilet?